Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki dzisiaj rozmawiamy o graniu międzypokoleniowym ze względu na to, że rozpoczął się taki sezon urlopowo, wakacyjno, weselny, ogólnie wyjazdowy, to mamy trochę zmieniony skład dzisiaj, ale to jest skład, który dosyć dobrze będzie pasował do tematu tego odcinka, będzie to bardzo subiektywny odcinek, ale tak jak wszystkie nasze audycje to chyba nie będzie mocno odbiegać. Będą mówić dla Was Grzegorz i Paweł Kajak, czyli można po prostu powiedzieć, że ojciec i syn. w kwestii ścisłości ja jestem synem. Tato, może zacznijmy od tego, od takiego elementarnego pytania. Czy ty w ogóle lubisz grać w planszówki, czy robisz to tylko tak, żeby nam zrobić przyjemność? Robienie czegoś dla kogoś też jest przyjemne. Jakbyś miał m, tak z głowy na szybko powiedzieć, jakie są dwie twoje w tej chwili ulubione gry. Takie, w które jakbym zaproponował, to byś bez chwili wahania powiedział, że możemy w to zagrać. Taniacy są na, na szczycie listy. I? Jeszcze jedna. W kulki. Gra w kulki, jak to zawsze mówi. Wybuchowa mieszanka od, od Rebela. Tak jak sobie patrzę na te wszystkie gry, w które graliśmy do tej pory, z jednej strony to są gry, można powiedzieć, takie trochę imprezowe, czyli dużo takiej interakcji między graczami, a z drugiej gry, gdzie temat dosyć dobrze współgra z mechaniką i tak jak próbowaliśmy kiedyś grać w jakieś gry bardziej abstrakcyjne typu Zaginione Miasta czy Patchwork, ani tobie, ani mamie to tak nie podchodziło za bardzo i zastanawiam się z czego to wynika, bo przecież w czasach waszej w czasach studenckich, no przecież w to co grywaliście, to były głównie jakieś abstrakcyjne z dzisiejszego punktu widzenia gry karciane, szachy, warcaby. To skąd teraz taka może trochę niechęć do gier, które są głównie abstrakcyjne, a temat nawet jeżeli jest, to jest taki na siłę trochę doklejony. To nie jest niechęć, tylko że są po prostu lepsze gry. Właśnie te gry konkretne są lepsze. Wtedy takich nie było, dlatego my się wychowywaliśmy na tych, jak mówisz, abstrakcyjnych grach karcianych. A teraz są gry lepsze i nam się te lepsze podobają. No dobrze, no ale tak konkretnie, co wam się bardziej podoba? Czy to jest to, że to są jakieś tematy, z którymi normalnie nie mielibyśmy styczności w naszym rzeczywistym życiu? Czy, czy... Nie, no, no te, gry, te gry mają jakąś fabułę. Jeżeli sobie porównamy z warcabami czy jakimiś tymi dawnymi grami karcianymi, no to tamto to było tylko zabijanie czasu tak naprawdę. Liczenie a. punktów, tak? Mhm. A tutaj jest jakaś fabuła, coś jakaś akcja, w której się bierze udział. Czyli można by zaryzykować, że pokolenie naszych rodziców to są teraz tacy klimaciarze, że tutaj liczy się liczy się klimat gry, to żeby coś się w niej działo, a nie, a nie to, żeby no była tak. sucha mechanika. No można powiedzieć, że to są gry bardziej dziecinne, prawda? Bo, bo, no bo te sytuacje nawet, z którymi mamy do czynienia to są takie trochę wydumane, ale, ale coś się dzieje. To jest gra żywa, a, a nie takie przekładanie kart. Tak jak sobie myślałem o, o tym wspólnym naszym nagrywaniu tego odcinka, to sobie wypisałem takie trzy charakterystyczne punkty związane z tym jak zaczynaliśmy razem grać i, i jak to teraz wygląda. I pierwsza rzecz, jaka mi się tak rzuciła gdzieś na myśli to było to, że strasznie ciężko jest, czy było, was w ogóle przekonać do grania. To, że gdzieś przyjeżdżaliśmy, czy przychodziliśmy z jakąś planszówką z naszej kolekcji. No i na początku to opór był, opór był niesamowity. Ale to się nie zmieniło, dalej tak jest. No, ale już nie tak no, nie, bardzo. Nie, nie, nie, nie, to jest po prostu tylko kwestia, jaka gra, no i, i trochę też okoliczności. To znaczy. Jakich to dochodzi? No, że sobie usiądziemy wieczorem, no i co? telewizora nie ma, a jest gra. Można pograć ostatecznie. No ale mimo wszystko ja mam wrażenie, że po tym jak przełamaliśmy tą pierwszą barierę, tak jak pamiętam to gdzieś 2-3 lata temu, gdzieś przy okazji świąt zagraliśmy w Dixita. No i potem to już tak poszło. Już dużo, dużo prościej było wprowadzać jakieś nowe tytuły. A jednak no, no to pierwsze to doprowadzenie do tej pierwszej inauguracyjnej w ogóle wspólnej rozgrywki no to było nie wiem, dni czy Niemal tygodnie namawiania, i tak dalej, i tak dalej. I tak się zastanawiam, czy, czy to jest tylko problem, czy, czy to był w cudzysłowie problem naszej rodziny, czy może tak jest ogólnie z tym waszym pokoleniem. Nie, no nie, nie uogólniajmy tu na pokolenie. Ja myślę, że po prostu jest tak, jest teraz lepiej, dlatego że, że ty wybierasz gry. Wtedy, jak mówisz, dwa lata temu to było tak, że wyciągałeś jakąś grę i zagrajmy w to. A nas te gry niekoniecznie interesowały. A teraz już wiesz mniej więcej, jakie jest nasze nastawienie do gier, jakie gry nam podejdą, a jakie nie. I przywozisz takie, w jakie jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy chcieli zagrać. To jest też trochę to, o czym mówiliśmy wcześniej, że wydawało mi się gdzieś na początku, że może te gry takie bardziej abstrakcyjne, gdzie jakby ten temat nie będzie miał takiej wielkiej roli, że to będzie do Was bardziej przemawiać. A tymczasem okazało się być zupełnie odwrotnie. Takim kolejnym punktem i to wciąż się z tym borykamy to jest skupienie przy tłumaczeniu zasad do nowej gry tak sobie myślę, że to jest mniej więcej skupienie na poziomie takiego zbuntowanego nastolatka, dwa, trzy zdania i już tutaj zaczyna się nie wiem, rozbiegany wzrok już jakieś takie skrzywione miny, że kolejne zasady coraz więcej i no nie wiem skąd to się bierze? przecież chyba macie świadomość tego, że to w ostateczności doprowadzi jednak do jakiejś ciekawej rozgrywki więc skąd taka niechęć do przyswajania nowych zasad? No powiedz, jeżeli są zasady proste, jest ich mało, no to szybko w to wchodzimy i sobie gramy. A w momencie, kiedy tych reguł jest dużo, to trzeba się skupić na tych regułach i już przyjemność z gry jest mała. No bo trzeba się skupić na tym, jakie zasady, co zrobić w konkretnym momencie. No ale takie bardziej wymagające gry też przecież bardziej wciągają. Graliśmy kiedyś, w Robinsonach, gdzie tych zasad jest całe multum, no ale jakoś tam szło. Ale to widzisz, jeżeli, jeżeli będziemy grali kilka razy, a z reguły sytuacja taka, że w taką grę gramy raz, czy powiedzmy posiedzimy kilka partii, jak zagramy. No, no to ale... właśnie zaraz tak, do tego tak. dojdę, bo tu się nie zgodzę, że ale... gramy raz. Nie, no widzisz, jeżeli jeżeli jest gra prosta, to gramy w nią wiele razy. A jeżeli jest gra jakaś taka złożona, dłuższa mnogość tych zasad, tych reguł, to psuje całą przyjemność, no bo bo człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego płynnie opanować. No to chyba też może wynikać trochę z tego, że my wspólnie nie gramy zbyt często. To no. tak, od przypadku do przypadku, jak przyjedziemy gdzieś na święta, czy jakoś spotkamy się w jednym miejscu, w jednym czasie, co, co nie jest wcale takie proste. Ale trzeci punkt, który sobie zapisałem, czyli jedna rozgrywka. Z wami to jest trochę tak, że jak już jakaś gra wam faktycznie podejdzie, to jesteście, no nie chcę powiedzieć, takimi planszowymi terrorystami. Do tego stopnia, że ja już wymiękam i już nie mam siły grać w konkretny tytuł. Tak na przykład było z, wsiąść do pociągu akurat z Nordic Countries, ale no tam ja po czwartej partii z rzędu już miałem dość, a mama ciągle mówiła, że gramy następną. No bo widzisz, no bo jeżeli my opanujemy taką grę, to po co zmieniać? Po co zaczynać coś nowego w tej sesji, powiedzmy, w tej, w tej waszej obecności u nas? Kiedy to nam dobrze idzie i to nam zaczyna się podobać, sprawia przyjemność, no to gramy, dopóki jest czas. Tyle razy, ile się zdąży. No dobrze, no to w takim razie co daje ci największą przyjemność, jak, jak z nami grasz? Jak pierwszy ukończę i patrzę, jak wy jeszcze się mordujecie. Tak, to jest ciekawe, bo, bo faktycznie z tobą to jest tak, że... Chyba jako jedyny nie masz problemu z grami, gdzie jest jakaś eliminacja graczy i, i często chyba do tego dążysz, żeby zostać pierwszym, jako pierwszym wyeliminowanym, ale no tak, tak na serio. Co, nie, co, ja sobie, co ja sobie nie zakładam, nie zakładam sobie tego, że wygram. Tylko? To nie jest dla mnie celem. No może to jest dziwne, bo powinien, powinno być celem wygranie w takiej grze. Czyli sugerujesz, że grasz na gry, sobie... a nie dla wygranej. Dla gry, dlatego żeby z Wami po prostu być. Pozdrawiamy, Ole Szyszło. Widzę, że tutaj takie samo podejście prezentujesz. Wydaje mi się, że mama ma trochę inaczej. Mama no tak, jednak jest tak, tak, mam emocjonalnie emocjonalnie z, na świecie. Tak, bardziej emocjonalnie podchodzi do tego. Nie mam parcia na zwycięstwo po prostu. A to, że czasami wygrywam w, zas w sposób zaskakujący. To tutaj zapraszamy to, to naszych wynika słuchaczy To do... z mojego nieszablonowego zachowania. To z zapraszam Trudnego te... do przewidzenia. Zapraszam tutaj naszych słuchaczy do, do mojego tekstu, gram dla gry, a nie dla wygranej i inne sposoby usypienia czujności, bo. Ja nie usypiam czujności. O, oczywiście, że nie to usypiam. To jest właśnie takie to nie jest celowe, granie, działanie, nie, gdzie nie, właśnie nie, taki nie. chaos pozorny, a potem nagle jak przychodzi do liczenia punktów, albo tak jak graliśmy ostatnio w no w sumie dosyć zaawansowaną grę Stockpile, to jak przyszło do liczenia pieniędzy na koniec, to ja przecierałem oczy ze zdumienia, jak daleko zostaliśmy w tyle. Więc no tak wyszło po prostu, no. Jakoś, jakoś ciężko mi się to uwierzyć tak do końca. Ale... Może wy się za bardzo koncentrujecie na, na woli wygrania. Ja tak. myślę, że po prostu w pewnym momencie zaczynamy Cię lekceważyć jako przeciwnika. W takim sensie, że nie zagrażasz naszemu zwycięstwu i Ty sobie tamte te punkciki albo pieniądze... Nie nie nie, nie, nie, nie, nie. To na pewno nie jest celowe działanie z mojej strony. A jakbyś miał swoich znajomych, swoich przyjaciół przekonać do tego, że jednak granie w planszówki ma sens? że to jednak nie jest rozgrywka jakaś taka zupełnie dziecinna i przeznaczona, nie wiem, dla najmłodszego pokolenia, to, to jakich argumentów byś użył? Nie, to przede wszystkim wymaga sytuacji. Jeżeli sobie siedzimy i możemy sobie grać, nie jest to jakieś spotkanie sztywne, bo wtedy to nie ma sensu w ogóle wychodzenie z takimi propozycjami, ale jesteśmy ze sobą dłużej, mamy czas swobodny, powiedzmy na jakimś wyjeździe, gdzieś na, na, na jakimś pikniku, no to równie dobrze, no można to zagospodarować przez jakieś gry sport czy, czy jakieś takie powiedzmy ruchowe rzeczy. Ale powiedzmy, jeżeli że, leje, są, że leje. Jeżeli są właśnie warunki takie, że czy, czy jest upał, że trzeba się schować w cieniu, można sobie w ten sposób ten czas zająć. Ale myślisz, że łatwo byłoby Ci namówić Twoich znajomych? Tak. Naprawdę? Tak. Dobrze, to ja mam pożyczę jakąś grę, jak będziecie gdzieś wyjeżdżać, i będę czekał przecież, na przecież, relacje. Słuchaj, przecież miałeś już do czynienia z ludźmi z naszego pokolenia, jak to mówisz, nie tylko z nami, którzy wchodzą w to. Zwłaszcza, że, że to jest mało popularne i dlatego jest atrakcyjne nawet. Widzisz, z planszówkami się kojarzy ludzi młodych, prawda? No, już coraz mniej, ale myślę, no, że. Ale, wciąż, ale wciąż tak, to tak jest młoda wśród młodych, a, a to dla starszych jest też atrakcyjna rzecz. To może jakiś wyjazd na konwent w przyszłym roku? Tylko nie, nie, nie, nie, nie, nie. To, już jest, to już jest, wiesz, formalizowanie. Nie, nie, to ma być luźna zabawa, bez zobowiązań. Tak jak widzisz, tak jak ja gram, bez zobowiązań, w sensie takim, że dla mnie niezwycięstwo jest, nie jest jakimś celem niezbędnym do osiągnięcia zwycięstwa. Tak i tutaj, to ma być na luzie, swobodnie, bez przymuszania. I tak jak ty przyjeżdżasz i mówisz, zagramy w coś, to w tym momencie się budzi opór. Ale jeżeli jest jakaś ciekawa gra, poleży sobie, czas się znajdzie, to wtedy możemy grać. Ja tak celowo wykładam te gry po mieszkaniu, no, żeby wam się no, no, no. wrzucali w oczy to cały czas. Żeby sprzątać. A nie masz może wrażenia, że granie w planszówki może być odbierane jako taka strata czasu? Że właśnie proponowanie rodzicom, czy właśnie ludziom, z tego poprzedniego, że tak powiem, pokolenia, wspólnej rozgrywki, spotka się z takim argumentem, że a, to, to nie lepiej porozmawiać, że to jest takie w sumie siedzenie i, i, i spędzanie czasu, ale że, że to nic nie przynosi. No dobrze, ale wiesz, to jest czas na rozmowę, a jest czas też na takie relacje, gdzie, gdzie też są jakieś emocje. To wcale nie jest gorsze od rozmowy. Rozmawia się o, powiedzmy o problemach jakichś, o jakichś sytuacjach, o wrażeniach. A tutaj to sama gra stwarza jakieś, jakieś okoliczności do wymiany jakichś poglądów czy, czy swoich emocji. A potem jeszcze można o tej grze porozmawiać. Można. A poza tym to wiesz, ty tak szufladkujesz wasze pokolenie, że, że, ktoś uważał będzie, że będzie ktoś uważał, że to jest strata czasu. Może i będzie uważał, tylko niech usiądzie, niech sobie zagra w jakąś taką grę. I to właśnie z osobami, z którymi ma trudności w spotkaniu się. Z tym, żeby, żeby być z nimi jakiś czas. Nie obok nich, przed telewizorem, czy jakieś takie sprawy właśnie codzienne, ale żeby mógł usiąść sobie tak luźno, niech zagra i potem niech mówi, czy to, była, czy to był czas stracony. Zobacz, że ile razy gramy i tak jak ty mówisz, że my stajemy się terrorystami, to możemy grać bardzo długo. Po północy jeszcze. To prawda. To no. Coś, czego bym się w sobie no, no. jeszcze parę lat temu nie spodziewał. Ale... Tak z drugiej strony, jak pamiętam, jak my zaczynaliśmy swoją przygodę z planszówkami, jak tych gier mieliśmy jeszcze mało, to też tak graliśmy. Także nie wiem, może wy tutaj gdzieś po szafach... Nie, nie, nie. To nie ogrywacie. jest to. Przede wszystkim nie siadamy do gry w połowie dnia. Z reguły siadamy wtedy, kiedy już jest wieczór. Wtedy jest swobodny czas. Możemy sobie grać. Czyli kończymy i idziemy grać. Pewnie. Co mamy robić? Siedzimy tutaj tylko we dwóch. Zostaliśmy porzuceni przez nasze żony i dzieci. No nie, ja mam dziecko. <gry> to była audycja Gra Warta Świeczki. Mówili dla Was Grzegorz i Paweł Kajak. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.